Audycja nieodpowiednia dla osób nieletnich. Wszystkie powiązania z rzeczywistością są przypadkowe i za szkody psychiczne wyrządzone słuchaniem danej audycji, autor nie bierze odpowiedzialności. Słuchasz na własne ryzyko. Podcast przeznaczony dla osób z minimalnym poziomem humoru. Zapraszam. Nukast. 424 czterech, czterech i 20.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 radiowiec. W dzisiejszym odcinku chcę wam opowiedzieć o tej akcji, która była... jakiś czas temu. Właśnie wtedy, gdy mnie nie było, ponieważ byłem na misji. I właśnie o tej misji chcę opowiedzieć. Trochę tak jakoś tak... ...za... takiego. tak jakoś tak... Dobra, nieważne. Dzisiaj nasz kolega Fonecki nie będzie przeszkadzał. Załatwiłem mu robotę przy Mutanta. <główne> Głównej części tej, która, po którą tam zostałem wysłana no niestety nie mogę wam obudzić, bo jest to tajne. Ale to co mi się tam przytrafiło. No, może was zaciekawić. Zacznijmy nie ma początku. W miejscu na koordynatach 50, 59, 20 na 21 58, 38. Znajduje się stara katedra, należąca niegdyś do jakiejś religii, która miała tutaj swoich wyznawców. Stwierdziliśmy, że wpadnięcie tam, aby obejrzeć przedwojenne budownictwo, będzie bardzo ciekawą formą zagospodarowania naszego wolnego czasu. Z zewnątrz budynku zdemulowany dach był, a właściwie nie było go na większej części budynku. Okna i wdraże były w większości również powybijane Lubię zwiedzać takie miejsca Często właśnie można tam znaleźć jakieś różne dziwne artefakty przyszłości Albo fonty, które zostawiły tu osoby, które były wcześniej przed nami Liczyliśmy właśnie na to, że znajdziemy coś ciekawego No cóż takie budynki służą karawaniarzom, handlarzom narkotyków, przemytnikom jako magazyny. Prawda jest taka, że liczyłem na znalezienie fantów to Zawsze można zhandlować znaleziony towar, jeśli będzie niepotrzebny właśnie, jeżeli go znajdziemy. Zawsze parę kapsułek zostanie w kieszeni. Trzeba jednak uważać na zostawione przez narkomanów igły i szczykawki. Śpony często chorują na jakieś pierdolone choróbska i zarazić się można poprzez skaleczenie lub uchudzie takim gównem. Co do fantów, wejdzieliśmy się, jak zwykle. Nie znaleźliśmy żadnego porzuconego sprzętu, lecz ludzi. I to bardzo dziwnych. Byli to członkowie jakiejś sekty, którzy śpiewali krzyżowanemu i przebitemu w nią gólowi pieśni. Pieśni również nie były normalne. Zaraz zacytuję fragment, który udało mi się zapamiętać o później zapisać na kartce. Tak plugawego tekstu dawno nie słyszałem. Włócznią, co w Bogu tkwi Otwierasz drzwi By w Twojej boskiej krwi Obmyły się Żeś się pokarmę stał, Żeś nam swe serce dał Żeś skarby znał Na wierny lud Wyobrażacie sobie ten horror? Myślcie sami Wieś taki na krzyżu w obrócznie Nagle ją wyciąga Rzucam w drzwi Waszego domu Odrywa sobie kawałek, albo rozrywa sobie mięście na brzuchu. Krew się leje na wasze dzieci. Wszystko się tak wtopi w tej krwi. Dzieci płaczą, go się śmieje. Na końcu łapie kawałek swojego rozarwanego brzucha. Odrywa taki kawałek mięsa i daj twoim dzieciom do zjedzenia. Makabryczne. Nie chciałbym żeby takie coś miało miejsce. I właśnie wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, co mamy zrobić. W pierwszym odruchu złapaliśmy za karabiny, aby pozbyć się tego przeklętego kultu. Lecz pomyśleliśmy, może ci ludzie są zahipnotyzowani. Lub ten gól wszystko jakoś tak ustawił. A może to pułapka na nas. Jest wprawdzie wiele grup, które chciałyby się nas pozbyć. No, ale cholera to wie. Dlatego postanowiliśmy cichaczem wyjść z tego budynku i porozumieć się między sobą, co zrobić. Zastanawialiśmy się, czy to jest kult, który stworzył ten gul, czy to jest kult, który stworzyli ci ludzie. Zazwyczaj góle mają skłonności do tworzenia różnych dziwnych sekt. Na przykład pewna e, grupa guli, która stworzy Tworzyła całą religię a atomówki. Cytowali sobie na przykład 3, 2, 1. I pan nacisnął czerwony guzik i stało się jasność. Na przykład. Czy oni mnie na no, nie pamiętam. Pamiętam właśnie, że Gildi Odkrywców która majstrowała z nimi. Nie wiem. Nie lubię współpracować z mutantami. Nawet jeżeli to są główne. To... Lepiej zostawić ich spokojnie. Miał on długie włosy, a konkretnie to, co zostało z jego włosów. Takie kilka bukielków tak, przyczepione do głowy. Na twarzy właśnie na tej głowie nie miał też za dużo skóry. Część. Spora właśnie została wypalona. No i tam gdzie została, to był jakiś tam zarost. No ale to nie dużo. Nie ona sobie coś naktał starego chmitu już podartego i bardzo zniszczonego. Do tego brudu. Weszliśmy do środka, a właśnie spostrzegł nas, a śpiewy już stały, gdyż on zaczął krzyczeć Pomocy, pomóżcie mi, ci frejży chcą mnie zamodlić na śmierć Na taki strach zaczął go pytać Panie, tak się leci z nami? Na odpowiedź usłyszał od gula, wolę umrzeć niż słuchać waszego zawodzenia Po czym, ci ludzie wstali i popatrzyli na nas I ten, który rozmawiał z tym gulem, powiedział nam nie podchodźcie bliżej. Pan zostaje z nami. Nie pozwolimy Wam go zabrać. To jest nasz Bóg. W sumie chcieliśmy wyjść. Jednak ktoś inny krzyknął. Idę po posiłki. No i się zaczęło. Jako, że mieliśmy przygotowane karabiny odbezpieczyliśmy. Wycelowaliśmy, a tamci rzucali to, co mi pod ręką. Jakieś kawałki desek, kamienie. Jeden z naszych oberła w głowę. Chodzi do No ale na szczęście miał hełm No właśnie, hełm, dobra sprawa Desen kamieniem i Trochę go ogłuszyło na chwilę No ale na szczęście nic poważnego się nie stało Zło trzech w środku, dwóch na zewnątrz Ich było około piętnastu, dwudziestu mieliśmy broń Oni głównie, no że dwóch może miałki ten pistolet serii z karabinu maszynowego pozbawiło ich jakichkolwiek chęci do walki Dlatego uciekali. A my sobie spokojnie weszliśmy do środka. Rozbieraliśmy jakiś tam może. Większość nie dodawała się do niczego, no ale wiadomo. Można zawsze sprzedać. Albo wyjąć znowu lub plaki. No i dobra. Patrzymy, kim ten król? Weźcie mi ściągnięcie najpierw. Odpowiedział. Z rozmowy, którą przeprowadziliśmy z górą, udało się wywnioskować, że zostało przybity do tego krzyża zaraz po wojnie, jak jeszcze nie był aż tak bardzo z... co się mówi? z... niż tony zewnętrznie, czyli na skórę jeszcze miał i te włosy, Ten brodę miał kiedyś. No i właśnie tak stwierdzili, że przybił do krzyża dla zabawy, bo wyglądał jak jakiś święty sprzed lasu. Spak. I okazało się, że właśnie tak My już przywidł do krzyża, nie wiadomo, ogóle nie muszą jeść, nie muszą pić. Tak sobie wisiał dętał i czekał aż ktoś go uwolni. No i bym do uwolni? uwolnił, no i przyszli o coś z jak Przed chwilą przepędziliśmy. No i się tak modlili do niego. Bo myśleli, że to jakiś prorok, tam właściwie święty sprzed lat, który przyszedł ponownie i czekał. Aż... Nie wiem, ludzie się narzucą, czy kipierą. oni myśleli, że... Gdy czasy się dopełnią, on sam zejdzie z krzyża i będzie sądził, że się umarł. Co jest wstydu? Co on tak tam powiedział? Dawniej miał na imię Radek, czyli takie imię dawniej nosił, jeszcze przed wojną. Bo miał w tej chwili około 250 lat. Mniej więcej, bo sam nie pamiętam już, ile tych lat miał, ile tej wisiał, ile tam będę, ale wnioskuję, że jeszcze przed wojną się urodził, tak więc 250 lat, ręku ręku miał. Przed wojną zajmował się elektroniką. To powiem co Będziecie mogli go usłyszeć w radzie stowarzyszenia inteligencji zbiorowej. Tak, tych właśnie mutantów myślących chcących dobra ogółu. I tych dobrych mutantów, których doceniamy. Bo naprawdę, dobrą robotę robią. Mutacja nie wyszła na dobre. Można by Dobry dobry, innych lub ktoś się tłuczy, a wy sobie posłuchajcie muzyczki, a ja przez ten czas zobaczę o co chodzi. country dance was being held in a garden I felt a bump and hurt and, oh, beg your pardon Suddenly I saw polka dots and moonbeams All around a pug dream The music started and was I the perplexed one i held my breath and said May I have the next one In my frightened arms Polka dots and moonbeams Sparkled on a pug-nosed dream There were questions In the eyes of other dancers As we floated over the floor There were questions my heart knew all the answers And perhaps a few things more Now in a cottage built of lilacs and laughter I know the meaning of the words ever after And I'll always see polka dots and moonbeams When I kiss the pug nose Ok, już jestem, a wy słuchajcie, Franka Sinatra w utworze Polka, Dolce który dostanę od ponienki, która kazała się przedstawiać popryk Ach, jak ja lubię posłuchać te przedwojenne holodyski. Są naprawdę świetne, zwłaszcza ta jakość taka... No, nie mogę się powstrzymać przed och i achaniem przy tym sprzęciem. Och, no Dobra, wracaj. Zostałem załany, gdyż... Tutaj powinny być werbla, ale palcami sobie pomagam mostu, żeby tak ładnie wyszło, no bo no, nie mam tej werbli. Trzeba sobie jakoś radzić samemu. No właśnie, od następnego tygodnia Gildia Łowców Mutantów zostaje oficjalnie organizacją wojskową. Udało się nam dogadać z kimś i stajemy się częścią stali. Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ będziemy dobrze wyposażeni. No, może stwierdzimy swoją część władzy i samodzielności. Jednakże kosztem w sumie połączenia się. Im lepiej będziemy współpracować w tych trudnych czasach, tym lepiej będzie się żyło naszemu ogłowi. Jako że nasza postawa i nasza ideologia są bardzo spójna, dlatego stanowiliśmy na taki krok. Więc ja powiem może innym razem. Rozmowy te były objęte tajemnicą, lecz jak już usłyszeliście sami, mogłem się z wami tym podzielić, gdyż jest to już informacja. Jest to informacja oficjalna. Jestem z tego powodu zadowolony. Ich sprzęt, nasza wola walki to będzie coś, co będzie trzymało ten świat mocną ręką i, i będzie wszystkim żyło się lepiej. Od teraz nasza organizacja nie będzie się nazywać już głowce Mutantów, gdyż jest to powiedzmy nazwa nie bardzo pasująca do tego, czemu teraz będziemy. Będziemy się po prostu nazywać Stalową Armią albo Armostanem. Nie jestem jeszcze pewien, jakoś. Nie dane mi było to, o czym rozmawiali tam się idzie. I coś jeszcze... A, tak. Nasz radio też chyba zmieni nazwę, bo radio znalazłuje. Hmm. Chyba zmienimy coś też z tą Tak ładnie będzie brzmiało. Co? Pomyślcie coś na przykład. A radio stali? Stalowe radio? Stalowe radio będzie chyba dobre. Chyba tak. Stalowe radio? Co ty usadniecie? Dajcie ją znać. Przypominam, że możecie zadzwonić... Zazywam w cudzysłowie to jak to dzwonienie. Skonsultować się. I połączyć się z nami za pomocą krótkofalówek, które znajdują się w każdej waszej wiosce, w każdym waszym mieście, w każdym miejscu, gdzie są nasi ludzie. Tak, a właśnie, co do naszych ludzi. Nasi ludzie. ludzie teraz będą mieli naszyte na ramionach trójkąty, które są symbolem stali oraz będą mieli dopisek pod spodem, że jest to oddział łowców mutantów. Nie wiem, jaki to jeszcze będzie miało wygląd, jak to będzie całkowicie przedstawione. O tym się dowiecie następnym razem. No, ale wiecie, jakoś to będzie wyglądało tak inaczej. Skoro się z tym specjalizujemy, to zapewne tak będzie. No, ale dobra. Eee, żeby się ich nie pomyli tam z kimś, bo wiadomo. Bo... Tylko problemu sobie możecie narobić, jak się pomyli. No. Aha, coś znowu chcą Poczekajcie chwilę. Okej, okay. eee, dobra, pewne jest już, że nasza organizacja nazywać się będzie Oddział Zbrojny Stali, tak, Oddział Zbrojny Stali, OZS I naszywki będą właśnie miały OZS, Owcy Mutantów, tak tak się ludzie będą wyglądać Ale się zagrało, mhm, hm. ktoś tu chyba czyta w myślach A propos czytania w myślach, uważajcie na przyjników. Ostatnio coraz częściej coś tam tak atakują... mentalnie. Kim są psjonicy? To są właśnie tacy mutanci, którzy... nie wyglądają jak mutanci. Wyglądają jak ludzie. Mówię tych tak w humanoidalnych w pełni. Takich właśnie wyglądających jak ludzie. No bo psionicy, którzy mają takie macki... To nie, nie, nie. Tych to was poznacie. Nazywają się pijawki. A dlaczego? Opowiem o nich następnym razem. Trionicy, ci, o których ja mówię, wygląda każdy inny człowiek, tylko tak na chwilę się potrafią do was do waszego umysłu wedrzeć, narobić zberezi, a potem niepostrzeżenie wyjść. Znaczy wyjść, w sensie... udłączyć się od was. Zaprogramują was na przykład. Wy nad o tym miałeś wiedzieć, że na przykład zabij swojego szefa, No i pójdziesz do roboty. Odbezpiecz kalawin, albo pistolet. Szefa nie ma, a ty? Czemu to zrobiłem? No nie wiesz czemu to zrobiłeś, no bo to nie ty zrobisz tak naprawdę, tylko to zrobił psionik. No ale tak czy siak, nikt wam nie uwierzy że zrobił psionik, bo to wy zrobiliście. W sensie wy się za spust, a psionik was tylko zaprogramował. Podobno kilku takich psioników jest w właśnie armiach, o których wspomniałem ostatnio. Właśnie Arkadia, czy tam Gildia Odkrywców. Nie miłe nie nic. W ogóle, jak można współpracować z takimi barbarzyńskimi bestiami jak psjonicy? I do tego są w służbie właśnie tych organizacji. Jedni chcą zagarnąć technologię całego świata, a drudzy... E, nie. nie Z mnie, cholera wie czego nie chcą. Cholera wie skąd się wzięli ci psjonicy. Niektórzy mówią, że to jest wynik badań przeprowadzanych przed wojną. I właśnie tak powstały psyjnicy. Inni mówią, że to jest mutacja. Która... Są właśnie dwie teorie. Jedna mówi, że czipy wszczepione w mózgi tych osób. Druga, że to wynik mutacji, która zaszła samoistnie pod wpływem promieniowania lub czynników chemicznych. Prawdę mówiąc, nigdy nie miałem do czynienia z takim psjonikiem, ale według opowieści, które słyszałem, Bionic potrafi nie tylko odwrzeć się do twojego umysłu jak twojego, jak mojego, albo na przykład innego mutanta potrafią również wytwarzać jakieś takie dziwne... nie wiem, jak to nazwać tak pomyślcie sobie, że dotyka was i nagle macie poparzone na przykład ramię dotyka was ramię poparzone ramię <śmiech> czarczając, nie wiem cholera ramię, wie. no takie powieści słyszałem albo że piorunami wyrzucają czy to prawda? Nie wiem, jak taki przyjemnik zostanie dostrzeżony i nie będzie w stanie zatrzymać kuli swoim umysłem. No to pewnie urbrze. No o, no, oh, kurwa, pomyślcie sobie sami. Idzie frajer taki. W dobrym urządzeniu jest frajerem, skoro potrafisz. No, Dobra, ważne. Jeżeli tak idzie i zaczyna się tak bawić, to na pewno znajdzie się w końcu jakiś snajper, który będzie łowcą nagrodź i ostrzeli mu tę głupią głowę. Jak ma się takie umiejętności, no to niech chyba się nie będzie chwalił na lewo i prawo. Dobra, będę kończył, a... Dzisiejszego wieczoru szykuje się gruba impreza. Ja kończę. Przed mikrofonem siedział John Burry, a wysłuchajcie radia z matki To Do zobaczenia na pustyni.